Autopromocja. Reklama. AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.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 Radio Afera 98,6 MHz Next Best i Radio Afera Grają Razem Każdego dnia audycja prosto z terenu festiwalu. Wywiady, zapowiedzi, recenzje, muzyka i wiele więcej. Przyjdź i zobacz nasze studio codziennie od 15 do 18. Znajdziesz nas w czwartek w głównym Centrum Kultury Zamek, w piątek w Lokum Stonewall, w sobotę na dziedzińcu Klubu Dragon. Włącz radioafera i poczuj się, jakbyś był na backstage'u Next Festu. Wszystko w trzy najpiękniejsze dni kwietnia. Make spring great again on the air. Różowe tabletki Rzuć je do konewki napiszę z niej A ja ci Wskoczę do torebki Do puszki po Pepsi Nie wyrzuć mnie Nie pasuje mi to Że mnie nie chcesz tak o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 jeszcze za nitkę nie podeprz mnie nie podeprz mnie nie pasuje mi to, że mnie nie chcesz tak o weź mnie za szlapy i chodź chcę zachować pod moc. my z powrotem jesteśmy na 9,8 i 6 jeśli słuchacie nas w Wielkopolsce przez Eter, natomiast jeśli słuchacie nas przez internet to na afera.com.pl drugi dzień Next Fest Festival edycja 2026 mamy piątek 17 kwietnia, przed chwilą mieliśmy Mateusza Tomczaka, który wyściskał naszych kolejnych gości, bo okazało się że panowie z zespołu Kresy również są z Łodzi, także e, krajanie Mateusza, Kresy przyjechały do nas w czworoosobowym składzie, Hubert, Oliver. Janek i Jerzy, witajcie serdecznie Cześć, witamy serdecznie Cześć. No i chyba pozdrawiamy jeszcze Igora, który niestety Tym razem nie mógł dotrzeć Pozdro Igor Wielkie pozdrok dla Ciebie Igor Jeszcze szybko spojrzymy na kalendarz Występujecie dzisiaj w klubie Pod Minogą O godzinie 18.15 Na scenie, która nazywa się Peleton, co sugeruje, że Współpracujecie z wytwórnią Peleton Tak jest, także nie spóźnijcie się Bądźcie punktualnie 18.15, pod minogą. Tak jest. Chłopaki, w waszej muzyce słychać wyraźny wpływ King Crimson, ale też Black Country New Road, Black Midi i w ogóle tej fali post-Brexitowych zespołów, jak na przykład Squid, ale wasz ostatni krążek został wydany 3 lata temu, jeśli się nie mylę. Co jara was teraz? Co się zmieniło na waszych słuchawkach? Droga no. Pani, Myślę, że przede wszystkim się zmienił skład dosyć mocno, także to teraz jest na słuchawach, w wariacie. No, dużo różnych perturbacji życiowych, prywatnych sprawiło, że no, ja zostałem jako jedyny z oryginalnego składu. Oczywiście tutaj wszystkich gorąco pozdrawiam, którzy byli w tym zespole. Natomiast... Natomiast teraz, no tak, skład wygląda w ten sposób, myślę, że w związku z tym też sound się zupełnie zmienia, zmienił, no, może nie zupełnie, bo gdzieś tam... Trzon został tego soundu, myślę, ale przede wszystkim coś, co się zmieniło, to przez to, że teraz większość składu uczy się, tak myślę, że w stronę profesjonalną też muzyki improwizowano jazzowej, to, że tego dużo też się pojawiło, czego może mm. wcześniej nie było, tej właśnie improwizacji, tego może jazzowego sznytu. Właśnie chciałem nawiązać do tej improwizacji. E, czy właśnie z niej rodzą się Wasze kawałki, czy raczej starannie układacie skomplikowane budowle z klocków? Myślę, że mm, przynajmniej ja, jak y, gdzieś tam coś szyję, to zaczynam często od harmonii. I szyję po prostu z tej harmonii albo, albo po prostu z no, pewnych pomysłów, pewnych, pewnych riffów, które mi przychodzą do, do głowy i przychodzą w palce. No i potem z chłopakami siadamy i, i rozkminiamy, co, co dalej to zrobić, jak to zaaranżować. No i myślę, że tak to, tak to wygląda na, na ten moment. E, chłopaki też oczywiście tutaj bardzo dużo wnoszą do, do zespołu. E, są świetnymi muzykami, e, młodymi, bardzo zdolnymi. Najmłodszy Oliwier ma tutaj 18 lat. Właśnie, właśnie w tym tygodniu grał dyplom. E, także gratulację. Także ja. udało się, udało się. Na byłem. ocenę celujący dyplom zwolniony. To tak, e, tak, w ramach informacji. A wracając do pytania, co u nas na słuchawach, myślę, że y, też cały czas Brexit, Core, y, scena Windmill, mm -hmm. Trulująca. E, ostatnio y, album, ja przynajmniej y, słuchałem y, Camerona Pictona y, z właśnie z poprzedniego projektu, w którym grał, czyli z Black Midi, teraz ma nowy projekt, My New Band Believe. Bardzo fajny folk, yy, polecam je serdecznie, yy, nie wiem chłopaki co u was tutaj na, na słuchawach, chcecie się podzielić? Hip-hop. <grych> <grych> czy, czy ten wpływ będzie słyszalny na nadchodzącym wydawnictwie, jeśli takie planujecie? No myślę, że są takie części, które w sumie może jakieś takie gruby hip-hopowe zahaczają, ale yy, to raczej... Dalej zostaje właśnie w tej, tak jak Janek powiedział, brexitowej stylistyce, więc staramy się łączyć, myślę, jakieś tam nasze zajawki i przez to wychodzi jakiś taki unikatowy sound tego wszystkiego, bo też każdy w sumie wywodzi się trochę z czegoś innego yy, i to wydaje mi się, że fajnie się łączy. A to właśnie chyba charakteryzuje te postbrexitowe zespoły, że ich, ich brzmienia są absolutnie unikatowe i to też tyczy się Was, przynajmniej moim zdaniem. Dzięki. Też mi się wydaje, że no nie ma zespołu, przynajmniej nie wiadomo mi o takim, który gra w Polsce tak jak my, co do nowych utworów, które dzisiaj zaprezentujemy też na koncercie. Będzie można ich posłuchać także na live sesji, którą będziemy w niedługim czasie wypuszczać, także jak to mówią, stay tuned. Będziemy informować na bieżąco. I, i, I tak, słuchajcie. Chciałem spytać też o budowanie Was jako zespołu na polskiej scenie muzycznej. Wspominaliście o tych perturbacjach, które spotkał zespół, które też spowodowało, że część muzyków po prostu odeszła, część muzyków pojawiła się nowych. A pytanie jak z fanami? No bo ostatnia epka, o której wspominaliście w roku 2023, to trzy lata temu, to też powoduje, że duże przerwy w wydawaniu muzyki e, gdzieś tam e, obniżają jakby nie wiem, czy zainteresowanie fanów, no ale przy tej nadprodukcji muzyki również przez innych, można gdzieś zniknąć. Z drugiej strony jest z was ta konsekwencja, bo jednak ze sceny nie zniknęliście, tylko doszło do tych, do tych po prostu przetasowań. Jak to wpłynęło właśnie na was kontakt z z fanami. Czy ta grupa cały czas się powiększa, czy jesteście znowu właściwie na początku i musicie na nowo budować ten fanbase? Ja powiem tak. Jest to dla mnie nowy początek, tak szczerze. Bo skład się zupełnie zmienił. Co do fanów, nie mam pojęcia, no są stali bywalcy na, na koncertach. Ci, którzy sobie cenią e, te poprzednie wydawnictwa. Hmm. Mam nadzieję, że tych nowych będzie przybywać. Mam nadzieję, że będziemy e, starali się być bardziej systematyczni już teraz. E, międzyludzko jesteśmy dogadani, także myślę, że e, wszystko będzie w porządku. E, no i co? Myślę, że warto dodać, że w waszym przypadku, gdzie muzyka jest zgoła awangardowa, no to fani, którzy przychodzą na, wasi, na wasze koncerty, mogą mieć jednak tendencję do większej wierności, no bo to, to jest muzyka z dużym drogiem wejścia i nie jest to coś, co będziemy spotykać co tydzień z nowym kawałkiem na piątkowych playlistach, jest to trochę inny rodzaj sztuki, więc myślę, że tutaj ten fanbase buduje się trochę inaczej i jednak tutaj konsekwencja i ciężka praca przez długie lata y, mogą doprowadzić do, te, do tego fanbase'u. Nie wiem, jak wy to widzicie i jak w ogóle widzicie potencjał na te post-brexitowe brzmienia w Polsce, które y, no nie są jeszcze aż, aż tak eksplorowane poza wami. Mm, uważam, że właśnie ich brakuje. Tu mm. się zgadzam. Brakuje, brakuje, takich zespołów, które przewróciłyby trochę e, całą konstrukcję e, muzyki niezalowej. E, natomiast e, co, co mogę jeszcze powiedzieć? E, odnośnie e, tej nadprodukcji muzyki, no tak, żyjemy w dosyć e, szybkich i burzliwych czasach, w których no, co chwilę gdzieś ktoś coś wypuszcza. Ciężko jest na tym nadążyć i ciężko się przykleić do czegoś na, na dłużej. Takie, takie mam wrażenie. Ehm, mam nadzieję, że y, wydawnictwo y, albo, ten album, który, który y, ujrzy światło dzienne, miejmy nadzieję już, już niedługo, y, pozwoli się tutaj słuchaczom jednak przykleić do tego, bo jest to materiał, który no, gdzieś tam z jakąś starannością wypracowujemy y, i z uczuciem po prostu i z, yy, oprócz tego, że gdzieś tam z, jakimś, yy, z jakąś umiejętnością gry na instrumentach, to też, też yy, myślę, że z sercem i wkładamy w to swoją wrażliwość po prostu. Tak jest, drodzy słuchacze. Jeśli szukacie zespołu, do którego możecie przykleić się na długo z awangardową, nietuzinkową muzyką, to zapraszamy Was serdecznie dzisiaj pod Minogę o godzinie 18.15. Zagrają Kresy z Łodzi. Chłopaki, czy możecie zaprosić jeszcze naszych słuchaczy na ten koncert? Zapraszamy Zapraszamy wszystkich, wszystkich. nie może Was zabraknąć. Nigdy nie przestawajcie grać roka. Słuchajcie i postrok wielki, także jazda. Przychodźcie. Hubert Oliver, Janek i Jerzy z zespołu Kresy byli naszymi gośćmi. Dziękuję panowie za rozmowę. Dzięki dziękuję, serdeczne. Panowie z Kresów już nas opuścili, bo pobiegli na próbę. Próbę przed koncertem, który dziś pod Minogą o godzinie 18.15. Do tego czasu na pewno będzie słoneczna pogoda, bo przez cały piątek w Poznaniu pełne słońce, 17 stopni w ciągu dnia, cały czas na naszych termometrach, a wieczorem minimalnie będzie 6. Jutro pogoda podobna od do 18 stopni, tak więc nie trzeba się specjalnie ciepło ubierać, natomiast no, na ten późniejszy wieczór kurtka na pewno się przyda, bo atrakcji, które daje Next Fest Festival jest naprawdę wiele. Next Fest to nie tylko koncerty, to także panele dyskusyjne, które już się zakończyły, ale kontynuowane panele będą również jutro około godziny 10, 11, 12 pełny plan oczywiście możecie znaleźć na stronie Next Fest Festival, ale możecie też znaleźć na aplikacji, którą serdecznie polecamy Wam, żebyście ściągnęli. Tam oczywiście oprócz tych paneli, oprócz tych koncertów, też informacje na temat imprez towarzyszących, a tą już tradycyjną, wyjątkową imprezą towarzyszącą jest festiwalowy DJ Set w tramwaju. To właśnie możecie na jednej ze stacji w Poznaniu, czy to na Placu Wielkopolskim, czy no na Placu Ratajskiego, na Gwarnej, na Ratajczaka, na zamku. Możecie wsiąść i bawić się w tramwaju, w którym będzie grana naprawdę bardzo dobra muzyka. Ten tramwaj rusza o 17.50 i kończyć swój kurs będzie o godzinie 22.45. Więc jeśli chcecie potańczyć do dobrej muzyki, zachęcamy Was. Szukajcie festiwalowego tramwaju Next Fest Festival. Macie jeszcze trochę czasu, bo jak patrzę na nasz zegarek, to jest godzina 16.19, a tramwaj rusza o 17.50 i będzie jeździł do 22.45. Tak, pogoda dzisiaj nas rozpieszcza Trzeba przyznać, jest idealnie Także jeśli nie macie co robić Zapraszamy do nas, możecie Pogadać sobie, zbić piątkę Pochwalić się na co idziecie Może się gdzieś jeszcze dzisiaj przetniemy Na przykład na, O nie, nie przetniemy się Na koncercie Król Tyszkowski Bo jest on o 17.30 A my tu jesteśmy do 18:00. Tak więc my tej szansy nie będziemy mieli Natomiast wy będziecie mieli szansę posłuchać Tych dwóch panów, skorzystajcie A tuż przed koncertem będzie też wywiad z tym duetem na 986 na Compel. Ja tylko dodam jeszcze, że w tym roku doszła nowa miejscówka, jeśli chodzi o koncerty. Nazywa się przystanek Dartera i tam dzisiaj wystąpi Aurelia Ola z Paryża i przede wszystkim Kinga Hornik. Serdecznie zachęcam, żeby wybrać się na koncert, zwłaszcza tej ostatniej dziewczyny, która dziś o 21 właśnie w przystanku Dartera. To wszystko na razie o godzinie 16.20 w Radio Afera. to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trudkom na szczury, wspomnienia gasną, jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć powiedzieć żart. Żal, że chłop skończył, na chwilę a ja się tylko zgubiłem. Może cud za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył, bal. Nie było dnia bez fal. O pomoc proszęcie. I I tajemniczy Ci powiem Między prawdą a Bogiem Jeszcze nie było tak źle Sam nie dam rady I bez zbędnej przesady O pomoc proszęcie. Siestra, przed wszystkim siostru uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciu słabszy jestem coś ostatnio w grach. A na naszych zegarkach już spoglądam właśnie na ten zegarek, klik. 4.23, cały czas czekamy na kolejnych gości Jest naprawdę intensywnie, bo Next Fest Festival to jest wyjątkowo intensywne wydarzenie Można się zmęczyć Tak, a, jak a nikt się... nie jest tak zajęty jak artyści, którzy tutaj muszą biegać między wywiadem, próbą dźwięku, koncertem i rozszarpującymi ich ludźmi z branży no, Więc jeśli wy macie trochę więcej czasu, to będziecie mieli też dużo więcej okazji Żeby wybrać się na koncerty, ale między koncertami możecie też skorzystać z oferty gastronomicznej jeśli macie opaskę na swoim ręku Która upoważnia was Do wejścia na teren festiwalu Który jest rozprzestrzeniony po mieście Naprawdę w sporo miejscach To będziecie mieli również zniżki W lokalach gastronomicznych, które Współpracują z Next Fest Festival Wspominaliśmy również O panelach dyskusyjnych Wspominaliśmy o jeżdżącej bimbie Która startuje o 17.45 Ale dziś również Silent Disco na dziedzińcu Cekazamek Zamek od godziny 20 do drugiej w nocy Z zaprzyjaźnionej stacji radiowej Będą dj -e, ale że Są jednak trochę z konkurencyjnej Stacji, to nie będziemy wymieniać Przyjdźcie po jednak potańczyć, bo Silent Disco Zawsze na propsie Natomiast jeśli Chcecie usłyszeć jeszcze kilka Polecajek koncertowych To oczywiście zostańcie z Radiem Afera Na 9, 8 i 6 Natomiast jeśli jeszcze nie odebraliście Swojej opaski festiwalowej To jeśli wejdziecie na, do Centrum Kultury Zamek na parterze. Tam również jest strefa winyli. Naprawdę można dostać niesamowite perełki i serdecznie zachęcam Was, żebyście zapoznali się właśnie z tymi wydawnictwami. Oprócz tego oczywiście festiwalowy merch. Więc jak widzicie, z której strony nie spojrzeć, Next Fest to jest naprawdę wielkie, ale to wielkie wydarzenie, w którym bierze na szczęście udział Radio Afera. Wczoraj w holu Centrum Kultury zamek. Dzisiaj w Lokum Stonewell, Stonewall przepraszam, do godziny 18, a jutro w Dragonie. Tak więc jutro będziemy w Dragonie od godziny 15 do 18. Gdybyście dzisiaj nie zdążyli nas odwiedzić, to zachęcamy, żebyście dołączyli do nas chociażby jutro i chociażby na chwilę. Zawsze warto. A na razie pozostawiamy Was z dobrą muzyką. Są już z nami chłopaki z nowego projektu Król Tyszkowski, czyli Ewa Koc. Lepiej, od, lepiej od końca powiedzieć. Ewa Koc, Król Tyszkowski, Staruszkiewicz, Topa y, i Pater. Czyli to jest zespół. Tak, to jest jednak zespół. To jest jed, jednak zespół. Nie Wiadomo, jednak zespół. festiwale potrzebują nazwisk, mm -hmm. ale jednak jesteśmy ziomeczkami takimi, którzy się spotkali i chcemy to... No nie zawsze się da... Y, wyrównać te, te szanse wszystkich, ale jednak jako zespół staramy się działać, jako zespół. A okay. tutaj dostałem taką specjalną przesyłkę i to połknę teraz. <grym> <grym> Błażej Król to fantastyczny gość, ponieważ przedstawił cały zespół, czyli po części nas wyręczył. Ja to tylko w takim razie dodam, że gdybyście chcieli usłyszeć ich na żywo, to dzisiaj w Sali Wielkiej, Centrum Kultury Zamek o godzinie 17.30. Powoli trzeba się zbierać, żeby zdążyć. Tak, tak, tak. Jest. tak. E, e, zespół, który właśnie tutaj, jak dowiedzieliśmy się, powstał. Nie jest to, nie jest to jednak duet e, i nazwiska, które tworzą ten zespół brzmią dla mnie bardzo sensownie, zwłaszcza, że Błażej... To są to... polskie. Tak, so, Nie, <laughs> A Błażej była, do dobierania artystów ma wielkie, wielkie szczęście, co widać po y, płycie z Kasią Nosowską. Czyli tu jest podwójne szczęście, bo chłopaki też mają szczęście do doboru dobne, dobrego, a, a co, kurczę, to są jakieś takie pływy, pływy życia, y, się, którym się poddajemy i my się poddaliśmy naszym spotkaniom i tworzeniu piosenek, ale może o piosenkach powie na przykład Kamil, który siedzi koło mnie. A proszę bardzo, Kamil, Kamil, a skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby, stwor... żeby stworzyć tę formację? Wiesz co, no i to jest najciekawsze, bo ta sytuacja wyszła spontanicznie, bardzo. Historia jest taka, że Błażej przyjechał na kocewkę do mojego studia, gdzie nagrywaliśmy płytę z Dawidem, i Błażej miał e, dośpiewać e, m, się do jednej piosenki mm, i mówi, kurczę, no coś tego nie czuję, zróbmy coś razem nowego, nie? Ale jeszcze nie było zapowiedzi zespołu i tak dalej, no i usiedliśmy, e, zaczęliśmy grać, powstał jeden utwór, potem powstał w tym samym spotkaniu trzydniowym drugi i trzeci i tak ruszyło... E, Szkoda było to Dawidowi oddawać trochę. <głos> no, dokładnie, dokładnie. Było to tak dobre, że pomyśleliśmy, że nie możemy tego oddać e, nikomu i że robimy zespół, a też myślę, że na to wpłynął, e, wpłynął czas, w którym tak. byliśmy w ta, e, wtedy i energia, którą, e, która się wytworzyła między nami, nie? że po prostu nam to płynęło, dobrze się ze sobą czujemy po dziś dzień i na scenie, i na próbach, i na tych nagraniach e, i to nas prowadzi gdzieś. E, jakby też taka, taka potrzeba rzeczywiście bycia tym zespołem, bo każdy z nas gra w różnego rodzaju tak. e, projektach i grał w różnych zespołach i tak da dalej, ale tutaj mamy coś, taką potrzebę tworzenia razem i co jest, tak. co jest bardzo fajne, e, dzisiaj wspominaliśmy o tym w że mm, jak ktoś przynosił na nasze spotkania swój numer albo część swojego numeru, to ciekawe, że to nie przechodziło. Musieliśmy od zera wszystko zacząć mm -hmm. i jest to taka praca i te utwory są tworzone bardzo kolektywnie. Mm -hmm. Można e... powiedzieć, że, powstawały, że materiał e, na ten zespół powstawał z e, takich spontanicznych improwizacji? Dokładnie tak. tak. Odpalaliśmy mikrofony, graliśmy różne motywy. Mieliśmy taki schemat wręcz się zrobił, że pierwszy dzień był taki na otwarty mikrofon. I gramy wszystko po prostu typu do trzeciej w nocy. Nagrywamy, nagrywamy, na drugi dzień przesłuchujemy, wybieramy elementy, które nam się podobają i je rozwijamy. Nie? I mhm. takie trzy dniówki mieliśmy, mieliśmy ich sporo. Eee, I tak powstawał e, materiał na całą płytę. I ten materiał, który jeszcze się nie ukazał, tak. zaprezentujecie właśnie dzisiaj e, premierem na koncercie, który już zaraz, tak? Nie za chwilę. To jest pierwszy koncert nasz. Czujemy się, jakbyśmy tracili muzyczne dziewictwo raz jeszcze. Ja mam, ja mam ja mam, ciarki, nie powiem gdzie i nie powiem, co mi się robi. Mi się robi po prostu bardzo dobrze, jak gram z chłopakami i za chwilę zrealizujemy te, te, w tą, w tę fajność, tą fajność. To musi być piękne, żeby wrócić na... W poziomie, na wysokim poziomie waszych karier wrócić do korzeni e, i poczuć się znowu jak debiutant. No tak raczej, raczej jest taka tendencja do solo. Jest, jest. Dawid podsiadło. Dzień dobry. to Teraz ja. E, musisz odpowiedzieć na pytanie, które wydaje ci się, że zadaliśmy. Nie. Dobra, Dawid, czy czujesz się dzisiaj debiutantem? Yy, czy czuję się debiutantem? Kurde, chyba coraz, my, coraz mniej, ale z drugiej strony yy, Cały czas jestem, Mam jakieś 20 parę lat I brzmi to śmiesznie nadal Więc chyba cały czas jestem debiutantem Ale w takim razie Czy Ewa Kot to jest twój pierwszy Zespół? Bo tak w sumie yy, no, Znamy twoją twórczość yy, Solową i zastanawiam się Zastanawiam się, przepraszam Zastanawiam się, czy lepiej Trudniej właściwie w, gra się po raz pierwszy w zespole, czy wraca do zespołu, bo Błażej z tego co pamiętam w ostatnim zespole to chyba kawałek kulki, więc teraz pytanie co jest tak naprawdę trudniejszym yy, zadaniem? Ja bym nie powiedział, że to jest trudne dla mnie, ja mam bardzo dużo radości z tego i, i nie ma we mnie jakiegoś wielkiego stresu, strachu przed tym co się wydarzy, czuję, że wszyscy mamy taką energię, która nie niesie ze sobą żadnych wielkich oczekiwań, tylko po prostu lubimy ze sobą grać i tworzyć wspólnie muzykę i też z takim nastawieniem wchodzę do tego projektu, więc, więc mi się dobrze zaczyna. A jak się wraca do grania w zespole po latach tworzenia albo duetów, albo solo? Tak, tak. Gdzieś uciekło mi się w taką produkcję bardziej, w takie karmienie ego i tworzenie samemu. Żeby to tylko ja, żeby tylko, tylko moje nazwisko funkcjonowało na książeczce. Teraz w tym projekcie, nie w projekcie, w zespole, no bo to jest zespół, tak nazwijmy to zespołem, nie projektem. No, no, sprawdzamy się. Oprócz. No ale też najważniejsze są piosenki. No, najpierw były piosenki. Ciekawo, ciekawostką jest to, że, że nikt nie słyszał nawet tych piosenek oprócz nas. Gramy tutaj na festiwalach. Fakt, może trochę to wykorzystaliśmy. Y, Dawida podsiadło nazwisko. Ej, słuchaj, to Dawid podsiadło dzisiaj gra w Może więcej ludzi przyjdzie na myśleli. A potem powiemy, że się pomyliliśmy. Dzisiaj o 17.30 Dawid podsiadło zespołem. Dzień. I płytę też tak nazywam. I płytę nazwę, też żeby. tak nazwiam. Dawid potrzeb, po prostu Nie, no. kropkę. Jest tendencja, ja tak trochę się cofnę do tych pytań, bo jest tendencja do wykonawców, artystów, takich solo, a my trochę wchodzimy w, w, do tej starej rzeki, która jeszcze była taki, taki, takim klimatem zespołowym, tworzenia zespołu. Może coś o zespołach powie na przykład Kuba. To zespołu. O, o, o której jak? Zespołach? Tak, <śmiech> <kolorach> <śmiech> <kolorach> <śmiech> <kolorach i> <śmiech> teraz to nie, słuchajcie, wiecie co, ja, ja jestem podekscytowany, bo my przechodzimy do kolejnego levelu właśnie dzisiaj, to znaczy właśnie jest pierwsza odsłona i jakiś etap zamykamy w sensie, że jesteśmy właśnie po tych spotkaniach naszych na wsi, w domku, nie wiem, żeśmy liczyli, ale żeśmy nie doliczyli, ale było ich trochę, wszyscy z pełnym zaangażowaniem i oddaniem po prostu przyjeżdżali tam i poświęcali czas mhm. i to jest w ogóle super, ja na przykład to bardzo doceniam. No i dzisiaj gramy pierwszy koncert, jutro wchodzimy, pojutrze wchodzimy do studia, Także kurde, no jestem, ja po prostu czuję ekscytację i jestem bardzo szczęśliwy, że w ogóle to się dzieje i uważam, że to jest... Ale to nic o zespo zespołem, ja mówię zespołem, ale to nie, na nie... znam zespołów żadnych. To może odnośnie właśnie zespołu, żeby nie uciekać od... nie strony projektu, tylko zespołu. Każdy zespół musi mieć nazwę I ja nie chcę zabrzmieć dość infantylnie, bo podobno jeśli chce się rozmawiać o muzyce, to trzeba spytać o inspirację i nazwę zespołu albo pseudonim artystyczny, no ale tak, przychodzi mi na myśl Grzegorz Ciechowski, który kiedyś pisał teksty pod pseudonimem Ewa Omernik. Wy się nazwaliście Ewa Koc. No i to jest dość... Właśnie chciałem spytać, kto był pomysłodawcą tego... No, ciekawego. Przepraszam, trochę straciliśmy głos. Ja myślę, że dzisiaj nie powiemy o nazwie nic i przekonacie się wkrótce, skąd taka nazwa. Ewa będzie musiała sama zadecydować, I czy chce o tym powiedzieć. Tak. Bardziej jesteśmy delegatami. Przekazujemy jej treści. Możemy, możemy nazwać, że jesteśmy kościołem Ewy Koc trochę. Jesteśmy apostołami, apostołami jej, jej, jej, jej, jej, jej, jej słowa i jej czynu. Tak? Ale czy ich nie było tak. dwunastu? Yy, yy, były różne składy. Innym na przykład były cztery żółwie ninja. To też, moim zdaniem, to byli też... Yy, no tak, jesteśmy bardziej wyznawcami kościoła Ewy Koc. To jest, to jest piękne i jeszcze wr wrócimy do tego, że jesteście zespołem. To jest niesamowite, bo faktycznie żyjemy w muzycznym kulcie jednostki dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek mam wrażenie, więc to, że mając swoje własne kariery zdecydowaliście się stworzyć ten zespół jest dla mnie czymś pięknym, bo uważam, że właśnie relacje członków zespołu, trudy bycia w zespole, czasami spięcia. One właśnie tworzą to, co jest najpiękniejsze w tych utworach, że wybrzmiewają w nich charaktery, które się spierają, które walczą czasami o dominację, kompromisy, do których się dochodzi, których nie ma nigdy w, solowym, w, solowy, w solowych karierach. I dlatego to jest piękne i ja nie mogę się doczekać tego koncertu i wydawnictwa, które mam nadzieję też wyjdzie za tym projektem, za tym zespołem, przepraszam. Też mamy taką nadzieję. Zaraz wyjdzie. Zaraz, zaraz wyjdzie. Ale też się cieszymy, no dla nas to też myślę, że było e, ciekawe e, połączyć e, się w takim składzie i w zasadzie jak mówiłeś o tych e, spięciach i trudach, to u nas nie było chyba tego jakoś dużo. My się wszyscy czuliśmy od początku, że, że to jest e, bardzo spójna energia i że wszyscy spotykamy się mając z tyłu głowy to, że po prostu kochamy muzę i chcemy sobie pograć, A oprócz Bożeja, tak. No, e, no, chciałem tak ładnie o to je powiedzieć. No dobra, to ja tak miałem. No. I, to i... To I w każdym razie u, na, u nas ta energia się bardzo fajnie skleiła od samego początku i czuliśmy od razu, że to ewidentnie jest zespół, nie? Że, że nie przychodzimy tutaj pisać piosenek dla mnie czy dla Bożej, tylko stworzyła się jakaś wyjątkowa, wyjątkowy zbiór składników, który tworzy zespół. I to, co ten zespół stworzył, zobaczymy już o 17.30. Dzisiaj w sali wielkiej ceka zamek. Nie może Was tam zabraknąć. My niestety będziemy tutaj do 18, ale potem biegniemy na salę, żeby zobaczyć chociaż końcówkę tego koncertu. Dziękuję Zapraszamy. chłopaki, że zdążyliście jeszcze do nas. Dziękujemy, pięknie Dzięki. mówiliście. Dziękujemy za docenienie i, i, i wpadajcie na Dawida Potrzebu. <głos》głos》>. Dziękujemy, No, aby mówić, jak to się mówić. A później przyjdzie do domu, nie do domu. Mati miał sen, nasza gwiazda. Na blokach bukini, wszyscy za nim jak cień, jego banda. Mati nie miał łatwo, bo kiedyś chciał biec, chciał latać. Papierosy na dwóch i nagle znika ten lód To nie tracła. Mati, dzisiaj lata Nie ma, nie dzwoń, raczej nie wyjdzie Nie mam, nie wiem kiedy wróci. Ścianu. Ja się nie może spać i sam bym chyba miał dość. Biedny Janek Podaj pilot, ledwo słyszę film nie ma, nie dzwoń raczej, nie wyjdę. Nie ma, nie wiem kiedy wróci. A my wracamy na 986 i na afera.com.pl Z nami Natalia Mujanga, witaj serdecznie Dzień dobry, cześć Nie cześć. pomyliłem się Nie, bardzo dobrze przeczytałeś moje nazwisko, idealnie <śmiech> Mujanga <śmiech> Natalia, przyjeżdżasz do Poznania razem z Kajaksem Czyli z twoją wytwórnią płytową I Kajaks ma dzisiaj w sercu e, swój, e, swoją scenę Tam będziesz tak. prezentować nowy materiał Rozmawialiśmy, kiedy ten materiał, taki najświeższy ma się pojawić Jak u ciebie zapowiada się majówka, a co będzie po majówce? Także y, podzielę się dzisiaj na scenie Blue Note e, W klubie Blue Note Będę o śpiewać Jezus, tak? zapraszam. Spoko, Serdecznie zapraszam do Blue Note O 20.15 e, Tam zaprezentuję utwory Które są już opublikowane Na YouTubie, na Spotify i tak dalej Ale pojawią się też takie, które jeszcze oczekują Na swoją premierę e, Między innymi utwór Ile snów nam zostało mm -hmm. Taki mówiący o tym Że cieszyć się po prostu tym, co jest tu i teraz i, i korzystać z życia. Um, podzielę się nim tak już na streamingach 5 maja, więc serdecznie zapraszam do zapisania tej daty. Zapiszcie koniecznie tę datę. A dzisiaj przedpremierowo. Natalia, bardzo mnie cieszy, że Cię dzisiaj gościmy, bo jesteś reprezentantką sceny neo-soulowej, która miło. jest no moim zdaniem jeszcze wciąż niedoreprezentowana w Polsce, troszkę niedoceniona, ale to powoli rośnie, co mnie bardzo cieszy. Powiedz mi, dlaczego wybrałaś, dlaczego zdecydowałaś się wybrać akurat ten nurt? To mi zawsze w sercu grało, ta muzyka około jazzowa, soulowa. Od dziecka gdzieś krążyłam wokół tej muzy i u mnie w domu też takiej muzyki słuchało. No i potem sama, jak już zaczęłam pisać swoje utwory, no to jednak autentyczność moja wychodziła, gdzie było to takie około jazzowe. I tak wokół tego to się opiera. Zresztą uważam, że Brakuje takiej muzy, tak jak powiedziałeś, i chyba tak. em, publiczność, odbiorcy tęsknią za takimi organicznymi brzmieniami jak prawdziwe brzmienia kontrabasu, tak. saksofonu, trąbki, więc mhm. dzisiaj na koncercie to się pojawi. Czyli um... Bo ja tak jeszcze wrócę do tego naszego początku. Przepraszam za tą tak. pomyłkę i serce, i e, Blue Note. Tak, Natomiast też ty kajak cały czas wydajesz tak, w kajaksie. Tak, czymś... tak, tak. Współpraca tak, z kajaksem jest. Menadżmentową mam współpracę z kajaksem. Mm -hmm. e, mam menadżerkę, która tutaj właśnie siedzi, Asie. I z którą się super Super się w ogóle nam współpracuje Więc mega się cieszę, że jestem pod skrzydłami kajaksu Więc współpracujemy i managementowo, I dystrybucyjnie Stąd ta pewnie pomyłka z mojej strony Sytuacja, na, sytuacja na dzisiejszej audycji Jest dość dynamiczna Nie wiem czy wiesz, ale serce czy w sercu to jest mniejszy klub w porównaniu do Blunot? Też dużo młodszy Blunot istnieje, ponad 20 lat. Jest takim typowo jazzowym, seulowym miejscem. Rzeczywiście, jak ktoś słucha soulu i jazzu w Poznaniu, to, to gra w Blunocie i to jest pewnego rodzaju nobilitacja występować tam. Myślisz, że już można powoli nazywać Cię gwiazdą? artystką mocno rozpoznawalną w Polsce? Pracuję nad tym, żeby, żeby wspinać się i dążyć ze swoimi marzeniami, więc to jest dla mnie najbardziej, najważniejsze. W ogóle w Blunocie miałam okazję już kiedyś być, jeszcze jako studentka, studiująca na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Przyjechałam tutaj ze swoim zespołem, to był jeden z naszych takich pierwszych występów, gdzie braliśmy udział w konkursie jazzowym, Jazz Competition, Blue Note, Jazz Competition, o tak to się nazywało, w Poznaniu. Także to był pierwszy raz, kiedy tam byłam przed remontem, bo widziałam, że to miejsce mm, zmieniło się od tamtego czasu. E, także już stąpałam po tej scenie, ale dzisiaj wychodzę ze swoim autorskim materiałem już jako bardziej na pewno świadoma artystka e, ze swoim co będę chciała sama od siebie z głębi serca powiedzieć publiczności. A czego możemy się spodziewać po dzisiejszym koncercie? No na pewno tekstów, e, które poruszają e, relacji, przyjaźni, e, miłości. E, pojawi się również, tak jak mówiłam na te utwory, które jeszcze nie znacie, ale również gość specjalny, czyli Michał Wiraszko, z którym miałam okazję e, niedawno nagrać e, duet. E, utwór nazywa się Najprościej. No więc, coś Wam powiem, najprościej przyjść i posłuchać go po prostu samemu. Tak jest. Poznań kocha e, Michała Wiraszko i to z wzajemnością, więc to jest na pewno świetna polecajka i świetny, jeden z wielu powodów, żeby wybrać się na Twój koncert. No ale przede wszystkim grasz piękną muzykę soulową, która w Polsce wciąż jednak walczy o swoje miejsce i ja życzę, żeby to miejsce znalazło, e, z, znalazło w sercach dziękuję. słuchaczy, który, którzy przyjdą dzisiaj i poznają Cię, no bo Jesteś jednak e, wciąż debiutantką, prawda? No, wciąż, wciąż debiutuję, ale wspinam się do góry na szczęście. Póki co. S Oby tak dalej. Was też zapraszam na koncert. Spadniecie? Postaramy się na pewno by się pojawić na tym koncercie. Wspominałaś o duecie z Michałem Wiraszką. Mhm. Piosenka najprościej znalazła się na jego pierwszej solowej płycie. I na tej solowej płycie ten utwór jest... E solowy. Mm -hmm. Natomiast singlowo zaprosił Ciebie do współpracy i w ocenie praktycznie całego świata muzycznego ten utwór zyskał dużo, dużo większej wartości. To był <śmiech> Twój pierwszy miło. duet. Ale tak. to Ty zostałaś zaproszona przez Michała. Sama tak. wspominałaś o tym, że grałaś kiedyś w zespole. Powiedz mi, czy więcej odwagi trzeba mieć, żeby kogoś zaprosić do duetu? Czy żeby skorzystać z zaproszenia? Bo z jednej strony zaprosić drugiego artystę to mm -hmm. zawsze jest, czy się zgodzi? A z drugiej strony jeśli korzystać z zaproszenia, to czy spełni oczekiwania? No jedno i drugie Jedno i drugie to jest e, Nie lada wyzwanie Ja nie miałam żadnych wątpliwości Dostając zaproszenie od Michała do tego duetu Kiedy usłyszałam ten utwór, który już jest Na streamingach, na jego płycie e, To od razu stwierdziłam No to jest coś, co mi duszy gra I chcę, chcę podejść do tego I zaśpiewać ten utwór razem z nim e, No i A Michał mówił, no, że jak usłyszał mój utwór poprzedni, beznamiętnie, który wydałam jakiś czas temu, to to go zachęciło, żeby się do mnie odezwać i bardzo mi się to spodobało, więc powtarzam jego słowa. Pamiętam, tak pamiętam, mówię. rozmawialiśmy z nim na ten temat, rzeczywiście mówił, że beznamiętnie sprawiło, że szukał długorzejskiego głosu, który sprawdzi się na najprościej i rzeczywiście nie przypadkowo, tylko... Tak. E... Był znak z nieba, który sprawił, że posłał tego to utworu i, i doszło miło. do naszej kolaboracji. No ja jeszcze no. nie miałam okazji zapraszać nikogo do duetu, więc dopiero co zostałam zaproszona, więc nie wiem, jak to jest zapraszać do duetu, ale e, wiem, jak to jest przyjmować zaproszenie, więc jestem bardzo zadowolona. Płyta. Kiedy płyta, bo to jest najważniejsze pytanie. Na razie pracuję nad singlami i tak jak wspomniałam, 5 maja wychodzi mój singiel Ile snów nam zostało, na który serdecznie zapraszam, e, a marzy mi się w przyszłości taki może, hmm, będę trochę inna i oryginalna może <śmiech> i chciałabym wydać taki winylek um. e, z moimi utworami więc e, myślę, że za jakiś czas będę mogła wam więcej zdradzić to czekamy cierpliwie, a tymczasem zapisujcie najnowszy singiel Natalii e, i Natalia czy możesz jeszcze zaprosić słuchaczy na twój dzisiejszy koncert? Moi drodzy serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy em, do przyjścia o 20.15 na Mój koncert w Blue Note. Natalia Mujanga. Wpadajcie tam koniecznie. Dzięki, Natalia. beznamiętnie mimo, że znaliśmy się Słuchacze, jest już z nami Norbert Wronka, który dzisiaj o 20.15 zagra w Lokum Stonewall, czyli tu, właśnie, gdzie się teraz znajdujemy. Cześć Norbert. Cześć, witam serdecznie. E, jakie nastroje przed dzisiejszym koncertem, co nam zaprezentujesz? No, przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystąpić pierwszy raz na festiwalu. E... Bardzo fajne miejsce w ogóle, bardzo klimatyczne Więc się cieszę, bardzo się cieszę, że mogę tutaj zaśpiewać swój autorski materiał Na pewno będzie bardzo emocjonalnie Będzie dużo wzruszeń Tak jak gdzieś moja twórczość jest bardzo emocjonalna, bardzo intymna Tak też taki koncert będzie Będzie on pierwszy raz z moim zespołem Więc bardzo się cieszę Już się nie mogę doczekać, aż wszyscy to usłyszą Wydaje mi się, że w twojej muzyce bardzo wybrzmiewa e, walka, i, walka o tolerancję i potrzeba tolerancji, ale też o, e, o ogólnie rozumiany pokój na świecie. Czy to jest uproszczenie z mojej strony? Czy może chcesz to rozwinąć albo coś od siebie dodać? No myślę, że gdzieś e, obrałem sobie taką drogę, żeby oprócz tego, że robię piosenki, mieć ze sobą jakieś przesłanie społeczne. Mhm. Chciałbym być właśnie trochę takim... E, e, aktywnym artystą, który nie tylko śpiewa i tworzy muzykę, ale też wnosi coś do społeczeństwa. No i walczy o tą równość, o inkluzywność, o to, żeby każdy mógł być sobą. Chciałbym przekazywać przede wszystkim też tym młodszym słuchaczom, którzy mają jeszcze tą drogę przed sobą, żeby odważyli się być sobą i mogli być w stu procentach tacy, jak chcą. Więc taka jest moja droga, też taka jest moja twórczość i tym podążam. Tytuły Nienawiść to wróg, tchórz o smutnych ludziach i boję się No to po samych tytułach e, można stwierdzić, że muzyka dość smutna Czy cały repertuar jest utrzymany w takim dość, e, nie chciałbym powiedzieć przygnabiającym Bo ja słuchałem twojej muzyki i nie określiłbym jej jako przygnabiającą taki bardzo zaangażowane, ale w te smutne rejony świata, ym, smutne rejony świata ym, część. Czy jednak są również w Twoim repertuarze wesołe piosenki, które jeszcze po prostu na streamingu nie ujrzały światła dziennego? A, nawet ujrzały. <śmiech> e, jest taka piosenka jak e, Różowa. Jesteś kimś dużo więcej niż smutnym chłopakiem Od smutnych piosenek W twoich piosenkach też wybrzmiewa często Pewna Pompatyczność Pewien emocjonalny patos i tutaj nawiążę do propozycji którą piosenkowej, którą złożyłeś do Eurowizji. Powiedz mi, jak to jest robić utwór, który musi spełnić takie sportowe, jak ja to nazywam kategorię. Musi być właśnie pompatyczny, musi być teatralny. Też musi zaprezentować pewien techniczny warsztat w wokalu. Czym różnił się proces twórczy tej piosenki od standardowych utworów, które piszesz? No, więc powiem ci szczerze, że ta piosenka w ogóle nie była robiona pod Eurowizję. Ja chciałem zrobić piosenkę zupełnie inną od wcześniejszych. Chciałem pokazać się zupełnie inną.